d'Amsterdam il y a des marins qui chantent les rêves qui liant au large d'Amsterdam dans le port d'Amsterdam il y a des marins qui dort comme des oriflammes le long des bergements dans le port d'Amsterdam i y a des marins, qui meurent Plein de pierres et de drame Au premier lieu Mais dans le port d'Amsterdam I y a des marins, qui naissent Dans la chaleur épaisse Des langues Abslem nam nas przywitał pięknym słońcem Jesteśmy na jakimś wielkim placu tak. E, ja nie wiem jak się plac nazywa. Dam coś chyba, da, dam coś, zaraz nam przemian pewnie, pewnie powiem. plac czterech krzyży albo trzech krzyży, taki symbol tak, Amsterdamu. Tak. Straszczym biegli. I już są nasi kolejni goście! Spotkanie szczyt szczyt podcasterów w Amsterdamie. Proszę nam się przestawić! Arek? To ja nie, to Gosia! Cześć! Miło, miło, Dobrze, poznać. miło poznać. Okulary to, się. Okulary nam się zahaczyły. Taki ładny mikrofon. Z nami jest Gosia. Dziękuję bardzo za przyśliczenie. A przepra prezent. przepraszam bardzo. Miała być brunetka, a jest ruda. Tak. No i co, Dziew Dziewczyna. Dobra. Kobieta zmienną jest. I cześć. cześć Ale Marcin, z nami. cześć. Marcin jest z nami. Marcin jest też... z Gosiem jesteś. Jestem bratem gości, no. Ja, no. Ja tylko przyjechałem, tylko miałem ja co młodym. Nie mam tutaj dużo z tym do czynienia. Marcin jest z kierowcą No Gosi. tak. Jest gościa, ale myślałem, że Gosia jest w ogóle inna. Dobra, słuchajcie. Przemion, jak się tutaj ten plac nazywa? To jest Plac Dam. Plac Dam, Plac Dam. Dam, dam, dam Square, a ja nie Dam.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 Marcina wzięłam co, on tu się bardzo przyznał Ostawo, w Amsterdamie. Okay. Gosia, ale oh, ja myślałam, oh, że ja coś, coś wyszło. Ale Gosia wcale nie jest taka niska, słuchajcie, po prostu. Ja myślałam, że w ogóle na zdjęciu, że Gosia jest zupełnie inną osobą, a tu normalnie widzę. Tak. Myślę wszystkim...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 Że ktoś baba przyjdzie, taka wiesz, że uciekniemy od razu? A Gosia... Gosia... <głos> daleko masz do Amsterdamu? Dwie godziny samochodem? No to, słuchaj, to jest jak w domu, nie? Ja, ja myślałam, No, teraz, <głosy> no to nie do domu. Tak. To jest super. A korki były, nie było? Nie, nic. Super, nie super, droga, nie super droga, słuchajcie. Myśmy mieli drogę samolotem. <głos>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 Okay. Mamy do z mm. mm. First, best and always. Uwaga, próba nagrywania. No dobrze. dobrze. No, to, jest, to jest niska jakość mikrofonu, w sensie niska czułość mikrofonu. Ale Ciebie dobrze słychać. No, a teraz, posłuchaj teraz, e, teraz, się przełącz na wysoką czułość mikrofonu, uwaga. A dutch geologist wants us to look at the bigger picture. In the dinosaur age, CO2 levels were Chciałem powiedzieć, że to jest pierwszy nieoficjalny zlot podcasterów polskich na świecie. Tak, tak. Słuchajcie, trzy, cztery, trzy podcasty w jednym miejscu. Nawet może dojedzie Darek, Tyriaki, Łosoś, e, Chrisman. M, M, M300? Nie, Studio e, C-Max. Studio c, -Max. c, -Max, Studio c -Max. Tak jest. Dobra. Welkom bij het Niemalstalig programma van de SBS. Ik ben Swift. En 125 jaar bellen in Nederland. Des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans, et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains. Szkłop brzęczy. Szkłop brzęczy, Serdecznie witamy podcast numer kolejny, czyli który w zasadzie teoretycznie jest to chyba podcast 31, czyli 30 właśnie musimy to ustalić, bo mieliśmy podcast drogi, który był chyba numerowany, ale powiedzmy, że jest to nasz podcast kolejny, czyli spotykamy się na pierwszym nieformalnym zjeździe podcasterów polskich w Amsterdamie, jest na, raz, na razie tylko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 Aus Deutschland sprawdza wizytówkę. Ona na wizytówce mi napisała, skąd jest. Aus... Um, Mal Malheim. W Zagłębi Rury. Germany. I tam telefon ma. O 0800 324 228. Proszę ty Ja. Peter Uffen an. I ona teraz... Dzisiaj przepraszamy bardzo...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 No, no, dobrze. Chcielibyśmy ja w mojej skromnej sobie chciałbym się spytać Frau Niehaus aus Germany, aus of Deutschland. How do you find our meeting today? Po angielsku. Ja, naturliście, nie? Sprechen, sprechen Sie Deutsch? Ja. Nur Deutsch. Nur Tylko po polsku. Zatem chciałbym się spytać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 Aczkolwiek? Ale chyba ją przekonam, że jednak się nic nie stało. Tak mi się wydaje, że. Się nic nie stało. Czyli mamy zaproszenie do pani mamy na klopsiki Śląskie i kluski, tak? Nie, moja mama nie jest Ale no, no my się moja wpraszamy. Mama ci zrobi bigos, albo Aha. Wschodno... Ale mówię o tym, że się wpraszamy do. Sprawdzę adres, momencik. Moja mama... Malheim. Nie, moja nie mieszka w no jest? No jest. No to Noes. Jest... Noes? Noes. To jest daleko od, od tego, tego? Od Om, ja? nie 30 kilometrów aha no dobrze dobrze to zapraszam was do mojej mamy aha, na obiad a, a czy pani ma duże mieszkanie? Hmm. nie tak sobie aha tak sobie to dobrze to weźmiemy namioty dobrze Myślać, czy to jest ważne? Czy... nie no bo chcemy się wprosić do pani na ogródku z namiotem <coughs> namiotem aha o. albo na podeszu Arkadiuszu czy mamy namiot jakiś irlandzki? mamy dwa pokazał dwa jak Wiktoria czyli no dobra. Zapraszam dobrze. Was na moje urodziny w lipcu. Kiedy? W lipcu? Aha. No nie pamiętam pytam już Nie kiedy, tylko które, pytamy. 26.. 26. Dobrze. Dobrze. I wtedy. Miszczem świata w piłce nocy i zostaną? Holendrzy. Holender, jasny. A Polacy wyjdą z grupy? Nie, nie, nie, nie. Nein? Nie, nie. będą na drugim miejscu. Aha, zaraz za Deutschland. Nine? Nie, Niemcy się chyba nie zakwalifikują. Aha, no Oliver Kahn jest na rezerwie, to nie da rady, nie? Chyba, że Łukasz Podolski, on jest nawet fajny. A no, Łukasz mówi po polsku? No właśnie, może no. przejdzie y, do Polaków, jak będą grać. No właśnie, tak samo jak, jak ten Kloze, co głową strzela. Mi, Mirosław Kloze. Mirosław, tak. On jest z Opola, pamiętamy, dokładnie, z Opola. No, z Opola. Dobrze. Skorzystając z tej bardzo miłej tutaj okoliczności, że spotkaliśmy się razem, chciałbym, y, żeby pani tak y,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 Good, Sean good? Nie, chyba sobie ja. przerwę wlecie, trochę. Ale nie wolno tak. Dlaczego, nie? No bo to trzeba... No, prawdziwa... to, ale to wy będziecie coś robić, to będą was no, słuchali. No, no ale, no, ale co, ile jest dobrych podcastów na świecie? Polskich. Nasz, Przemiona, no Łukasza Witkowskiego i jeszcze tam może cztery znajdziemy. A reszta to co? Zrobili no, 3-4 i wiem, kupa. Nie dokładnie, bo wszystkich nie słucham podcastów, bo nie Aha. zdążę po prostu. Was zawsze słucham, wiadomo, w każdy wtorek, też w przysiądaniu. Ja. Łukasza też słucham, bo wiem, kiedy on wychodzi. Właśnie muszę z moim podcastem tak wyjść, żeby... Bo ja razem z Łukaszem podcasty zauważyłam, wypuszczam, także jego i w tym dzień. A resztę przemian robi super podcasty, tylko prywatnie robisz rzadko, prawda? Hochlander wychodzi tak Ale nie za często. Ale z My Apple to jest świetny podcast, moim zdaniem. Bardzo mnie interesuje. Dobrze, a czy pani w pracy używa komputerów Apple? Oczywiście, ty. Ja. A jakie, powiedzmy, tutaj, e, a jakie na przykład tutaj są specyfikacje tych komputerów? Ach, no nie wiem, różne. Mamy, Aha. ja wiem, G, G5 przeważnie. Nie mamy takich Aha. już super, bo jesteśmy Niemczech. małą agenturą. Um... W Niemczech są G, G, G5. G5, przepraszam. <laughs> G5. G5, tak? Ja, ja, tak? Ja, pasuje. Czyli widzą Państwo, że jeśli podcaster to Macintosh, jeśli Macintosh to znaczy jakość, czyli wszyscy dobrzy podcasterzy używają komputerów. Kolega Szpunar w białej czapce tutaj coś krytykuje. Dobrze, zaraz mu oddam głos i porozmawiamy na przykład o nowym systemie Windows Vista. Będzie więcej śmiechu? Będzie więcej śmiechu? Gwarantuję. Ja nie umiem w ogóle przy innych ja. komputerach. Właśnie. właśnie, ja też nie ja umiem. Ja nie wiem o co chodzi. Ja. Jak z jakiego normalnego... No, no właśnie, tycy, to właśnie no właśnie. A jak na przykład szklanka się zbije, albo coś się stanie, to tylko jabłko zet. <laughs> tak, tak. Właśnie. Tak. Tak, tak. Ja... Moje dzieci też, tylko tak? mek. Hmm? Ty a czy na przykład, bo prowadzimy tutaj taki wywiad, wszyscy patrzą, mamy tylko tutaj. Może e, Zaraz oddamy przemianowi głos, tak. on jest sympatyczny, miły i przystojny, nieprawdaż? <śmiech> bardzo przystojny, tak, bardzo tak, przystojny tak, no. jest Przemion. świetnie tak, no. wygląda. Świetnie wygląda. I jest tak. bardzo miły, tak, tak? I mądry jeszcze, <śmiech> tak. tak, i wolny właśnie. I mądry po I mądry, tak, ale a czy mądry? Wolny, wolny? jest, ja, tak. Jest, przemian jest wolny. Ma bardzo ładne mieszkanie i ma, trz, ma trzy konie. Znaczy ma więcej, ale więcej na razie ze stajni nie wyszło. Nie wyszły. Jeden koń nie ma nogi. Dwa koty, prawda? Koty stwierdził, przemion, jak przechodziliśmy przez mostek, że koty się na razie ukrywają. Więc teoretycznie ma trzy konie i cztery koty. Ale podobno to już jest, jest więcej. Coś, to już jest tak, coś, tak. Nie? Najlepszy sposób, by założyć rodzinę. Kurę domową? Kurę ma taką grubą. I kuśtika ta kura. Siemiano w ogóle niech Państwo wiedzą o ładny dom, bo zrobiony z takiej stajni. Znaczy ten, no, fajny takie właśnie, taki, taki poddasze, ale w piwnicy. I takie bardzo fajne i ten. I naprawdę bardzo jest ładnie, ładnie to wygląda. wygląda, tak, tak. Atelier takie właśnie, no i takie ma ten. Okno? Tak, naturliś dużo. Tak, i ten, I... Dobrze, a chciałbym się tutaj właśnie, jak Pani ogródek i jak Pani mieszkanie wygląda? Czy Pani jest taką duszą artystyczną? Jest bardzo pusto. Jest mało mebli. Ale dlaczego? Czy wyprzedają państwo meble, czy co? Czy zmieniają wystrój? Nie sprzedaliśmy nawet, Aha. nie jak się wprowadzi. Aha. Jest Aha. bardzo przestrzennie. co mówiła, że spłacają państwo raty za GF, czyli było sprzedać <laughs> resztę mebli. No na początku tak, dużo sprzedaliśmy. Aha. Czy by no dobrze, widzą państwo jak nam wywiad dzisiaj świetnie idzie z naszą jedną, jedną jedyną, najlepszą na świecie podcasterką. Naszą wielbicielką. No to też, no wielbicielek no, mamy mnóstwo, więc... To znaczy, dzięki, na wielbiciel... dzięki Łukaszowi was poznała. Nie na robi. wielbicielkach nam mówiąc, że nie zależy. Zależy nam na słuchalności. No no I ten, nie. i... No, I ten, no, i ten. Więc... więc. Zaraz no ci prac. oddam głos, proszę bardzo, tak? powiem coś. Tak. Dobrze, proszę Państwa, ja kończę mój monolog z Panią Przemiłą Małgorzatą N. Aus Deutschland. Przepraszam, Deutschland się pisze D-U-T-C-H. Ja piszę bez tego, bez T. Deutschland, no. Ona przyjechała tutaj dwie godziny samochodem. I właśnie jacyś Irlandczycy przyjechali właśnie. No bo poznałem po akcencie. Dobrze, Małgorzata moja sympatyczna. Myślałem, że jesteś wyższa. I czarna. I czarna, bo tak zdjęcia przekłamały. Dobrze, oddajemy głos, może żeby teraz y, y, drugą stronę oddać, oddać głos, czyli przemiot będzie wy, wy, robił wywiad z Zuzanną naszą, ale po chwili muzyki. Jakąś holenderską muzę przemian, co byśmy puścili? Holenderską? Belgijska. Możemy z belgijska. Może być belgijska. Może być. To polecam Gabriel Rios w takim razie.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 You got your fight Leaving him alone in the broad daylight He might get it on on his own Start building a throne Out of worn out razors Looking shaken, shaking You can't find his plight Got you scared of ghosts in the dead of night And while you're making up stories Trying to make it okay He'll be bringing them in To let them out and play In the broad daylight Broad Day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 broad day, Please don't leave me alone, don't leave me alone in the broad daylight. Wracamy po przerwie, po chwili muzyki, była muzyka belgijska, tak? dzięki naszemu kochanemu, y, gospodarzowi trzeciego odcinka. Ta. Teraz będzie zapowiedziany wcześniej wywiad Przemiona z Zuzą, czyli Przemion pyta, Zuza odpowiada, czyli dwa podcasty się ścierają na pięknych widokach. słuchajcie, kanał, tutaj mamy koło siebie, jemy tylko inne słuszne w Amsterdamie. I proszę bardzo, oddaję głos do kolegi do naszego przemiłego do Przemiona. A nie ja może być Zuza Przemiona, to nie? no dobrze. Okej, okay, Przemion pyta Zuzę. Zuza opowiada. I wszystko wiadomo. O i będzie z nich. Okej. To okay. w takim razie, jeśli już. <głos> Droga Zuzanno! <głos> A czy znaczy, wiesz że Zuzanna to jest sywa ode mnie? Nie, nie prawda, to jest z mojego adresu mailowego mojego gazeta.pl. No ale to ja nadałem. No. O, tego nie wiedziałem. E, jakie są Twoje pierwsze wrażenia z pobytu w tym. w e, Płaskolandii? W Płaskolandii krowy są piękne. Jakoś tak dziwnie się słyszę. Krowy są bardzo ładne. E, poza tym, bardzo podobają mi się pojazdy, które tutaj są, tramwaje.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 Znaczy holendersko znaczy. E, co dokładniej? A, no widzisz, pod tym, pod tym terminem kryje się wiele. E, to mogłabym długo mówić, tak 7 godzin i 18 minut. Konkretnie. No nie na no, holendersko, no mój Boże. Jak już tutaj z arkiem zauważyliśmy wiele pięknych holenderek, blondynek niebieskookich, rowery, e, wspaniałe miejskie. Ej, przepraszam, ja się chciałam trącić, ja żeram transwizytów. <laughs>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 Podcast nie tylko dla Orów. O oh yeah. Tutaj jestem rozpraszany przez e, wszędobylskich ludzi dookoła, którzy, którzy robią różne, że tak powiem, dziwne rzeczy. No, w ogóle jakiś pan z dużym obiektywem tutaj się na mnie celował właśnie ten. No potem wyląduję w jakimś istoc kwatone, albo na Flikru będę miał swoje zdjęcia, nie? A jak ci się wspominasz już o ładnych holenderkach? E, to co, co myślisz o holendrach? Właśnie, ja nie wiem jak wygląda typowy Holender tak naprawdę, bo nie wiem czy to jest blond na niebieskich ja nie oczach. Wieku. Nie widzę. Tak, 32 poproszę. No nie ma. Młody, wysportowany, tylko ostrzeżony, umięśniony, <śmiech> gra Ale właśnie, zauważyłam Młody, tutaj trzech bardzo włosy, ładnych żel, gejów. Nie, bez żelu. Jasne, jasne, włosy, jasne włosy, dłuższe włosy, żel. Włosy. Krótkie włosy, niebieskie oczy. Y... Nie widzę. Ale żelu. Bez żelu, nie, ob nie. Obcisłe shorty nie i gra w piłkę do północy. Żelu. O, to nie, to nie, to nie, ta opcja niekoniecznie. Chyba, że łysy, taki 2 mm. Już bez żelu. bez <laughs> żelu, nic to potrzebuje. Nie, ale widziałam, <laughs> widziałam trzech bardzo, bardzo ciekawych gajów. Jeden był na stacji chyba w Hadze, wydaje się. Bardzo ciekawie wyglądał, ale no niestety już odjechaliśmy. No i tak, dobrze.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 A, że tak powiem, jaki może interesować performatywne, performatywnej, tak, teraz będzie lekcja trudnych słów, trudne wyrazy, trudne wyrazy pana, które są trendy, jazzy i w ogóle, tak tego typu, nie, to, y jakie to było słowo? E performatywne. A, performatywne, o, to proszę mnie zapamiętać słowo performatywne, piszemy, je, piszemy go do Figipedii. <ślad> <ślad> <ślad>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 Eee, tak, Plac, na placu dam jest z reguły dużo ludzi różnych poprzebieranych i wykonujących różne dziwne rzeczy i to można by pociągnąć pod tą kategorię, ale może też na. nie, nie, nie kojarzę teraz jakichś takich specjalnych miejsc, gdzie, gdzie by tak, tak, takie coś mogło się odbywać. One się odbywają z tego co wiem, słyszałem, o tym widziałem zdjęcia. W różnych częściach, ale to na zasadzie, że. No to trzeba wiedzieć, gdzie one są. To nie jest tak jak z Covent Garden. A, mi, a koncerty? Dużo się tutaj dzieje, tak w sensie takich koncertów, takich zespołów naprawdę znamy w Europie, bo nie wiem, to jest lokalne to wiadomo. Z tego co wiem, bardzo dużo. I... znaczy, teraz nie powiem dokładnie, bo nie, bo nie śledzę, bo po prostu po ostatnich próbach zakupu biletów stwierdziłem, że sobie daje spokój. A co się stało? Bilety są wykupowane w ciągu godziny. I trzeba znać ludzi, a ja nie znam tych ludzi i ja po prostu się już nie interesuję koncertami w dużych, w dużych tych, bo po prostu nie jestem w stanie kupić bilety, bo bilety znikają w ciągu godziny, ja nie jestem w stanie ich kupić. I więc totalnie się nie interesuję, czy kto, na pewno byłyby koncerty, na które chciałbym iść, tak jak, nie wiem, różne, różnego rodzaju kapele, ale no, sorry, no, no nie wyjdzie mi to. Ja a na co chciałbyś iść, dajmy na to? Tak, pierwszy eee, Coldplay? No. A Radiohead? O, Radiohead, no to oczywiście. To powiem Ci, że będzie 24 sierpnia w Dublinie. O, a 29. ja mam urodziny. O, proszę. To już mam prezent na swoje urodziny. To jaki? Tutaj podcast nie, nie tylko Laurów, zrzucimy się na bilet no, dla Przemiona. Damy radę. No, także... Spoko. Ja mam niesamowitą koszulkę Radioheada. Mogę powiedzieć, że chyba jedyną taką w Europie. Ale gdzie ją? Rozumiem, że w Londynie gdzieś została kupiona, nie? W Stanach e, w bardzo limitowana wersja i jeszcze nie widziałem nikogo w Europie, kto by nosił taką koszulkę, byłem w różnych dziwnych miejscach. I się z tym zawsze chełpię, tylko że ona już trochę spana jest, ale, ale daje radę. Ale jest jedna z niewielu, tak? Czyli 13 osób na całym świecie prawdopodobnie. No może nawet mniej. mniej. Jesteś w elitarnej grupie. Dopóki, dopóki nie ma dziur pod pachami, daj radę. No. Od czasu do czasu, wiecie, nie? No, ale zawsze można nauczyć się dziergania, więc wiecie jak to jest, nie? A, tak. To jest całkiem niezła fucha. Ja stwierdziłam, że jak nie wyjdę za mąż, to zostanę właśnie... Będę robiła spódnicę z koca. Pozdrawiam Julię tutaj, szczególnie z Poznania. Znowu! Znowu! <grych> <grych> <grych> Julia! Pozdrawiamy Cię <grych> wszyscy! <grych>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 Um, może... aha, że tak wygląda moje miasto po jakieś, jakieś dźwięki popłyną Popłynę. dla waszych uszu Nie wiemy, co to będzie. stereo o, tak jest, to... będą dźwięki my my tutaj siedzimy ciągle nad kanałem statki pływają w tej nazad, nazad i jeżdżą w tej nazad idziemy zaraz płynąć statkiem potem pójdziemy szukać transwersytetów nagramy wam dalszą część odcinka za, jakąś, za jakiś czas, dziękujemy Cześć, w Wander, słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Pierwszy podcast Gdański, pierwszy podcast w mieście Www moje miasto net, to net. Pierwszy polityka. <suszy> <suszy> <suszy>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 Wreszcie. Niezależne, więc nie Spotkania, muzyka, książka, podróże dalekie i bliskie. Serdecznie zapraszam. Pozytywne zacisze.pl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 Silnik pewnie słychać, troszkę słabiej. Ja tu przełączę na inny trzymość mikrofonu. Tu mnie, tu mnie w ogóle nagrywają. Uwaga. Uwaga. Zaraz posłuchacie silnika. Jaka tu jest w ogóle atmosfera na tym statku. O! Słychać trochę lepiej. Słyszycie? Dobra, dobra. Tak właśnie pracuje silnik naszego statku. Już słychać troszeczkę słabiej. Ej, to tyle. To tyle z tego wejścia, zapraszamy na kolejne. Serdecznie witamy po przerwie, znajdujemy się już na statku, przejąłem mikrofon i chciałem się spytać pani Małgorzatę, z którą dzisiaj troszeczkę więcej niż zazwyczaj obcuję. Chciałem się spytać czy miała, nie pamiętam czy pytałem, ale czy miała jakieś właśnie takie małe lęki a propos przed spotkaniem z nami? Czy okazało się na przykład, że jesteśmy fajniejsi niż sobie wyobrażała, a czy może na przykład w drugą stronę? Nie, Jestem bardzo mile, może zaskoczona nie, bo miałam nadzieję, że jesteście fajni. Mi się wydaje, że przez te podcasty i przez blogi też wasze dokładnie można było was poznać. I tak sobie was wyobrażałam. Oczywiście, że miałam trochę lęku, że jesteście trochę nie tak inni, ale jest właściwie dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam. Może nawet lepiej. A mam pytanie, na przykład, ja chwilowo zawiesiłem bloga z jakiś tylko mi, Skoda. Tylko mi znanych znanych już tutaj nie, na pewno są nie nie, nie, nie, nie, Ale na przykład właśnie się zastanawiam, czy, czy pisanie bloga to nie jest takie zbyt czasami osobista rzecz i, i czy można pisać o wszystkim, czy trzeba by to jakoś przesiać wszystko, że, że jest coś, co zostawiamy tylko sobie, czy, czy jednak trzeba pisać wszystko, jak Pani myśli? To znaczy, są takie e, pewne sprawy, które na pewno e, trzeba dla siebie zostawić, mi się wydaje. Mimo wszystko to jest takie fajne otwarcie w blogu na pewno to ludzi, których też nie znasz, czyli jest się może nawet bardziej otwartym niż do przyjaciół, znajomych. Ale, ale a... czy nie ma czegoś takiego małego zafałszowania troszeczkę, że jeśli na przykład ja albo Arek prowadzi blog i pani sobie czyta te wszystkie nasze rzeczy, Czyli nie jest tak, że sobie Pani na przykład w głowie taki trochę nasz obraz e, układa, a potem, e, no, powiedzmy szczerze, że rzeczywistość koryguje to i że na przykład nie jesteśmy wcale tak fajni jak na vlogu to wynikało. nie, jesteście dokładnie tak sami. Nie, mi się wydaje, że tak samo jak w vlogu o Was czytałam, to tak jesteście dokładnie. Tak ja to odbieram, na pewno. Taki vlog też na pewno Ale... innym ludziom dużo pomaga. Przeważnie Polakom też za granicą, mi się wydaje, żeby zastanowić się w pogoni za pieniądzem też nad, nad całym tym życiem, czym się jest, gdzie się jest w tej chwili. Blok mi się tutaj całkiem fantastyczną sprawą, tylko nie każdy to może pisać. Akurat wy macie ten dar do przekazywania tego i dlatego jest to takie fajne. czy znaczy blog nie jest takim zastępstwem najlepszego przyjaciela na przykład pisania właśnie... pisze bloga, bo pisze niby do jakiegoś wyimaginowanego przyjaciela, który gdzieś może tam jest, ale, ale próbuje się jakoś właśnie wyrazić, czyli, czyli czy blog nie jest takim erzacem, zastępstwem czegoś, jak Pani myśli? Zastępstwem e, nie, nie musi tak być, może też tak być, na pewno, ale niekoniecznie musi tak być, mi się wydaje zależy od osoby piszącej ten blog, jak ona to od, e... Arek, Arek, który tutaj stoi koło nas, ma żonę i piękne dzieci, ja akurat nie mam tego wszystkiego i czy to jakoś nie wiem, czy pani na przykład zauważyła abstrahując od tego, że Arek pisał o żonie i o dzieciach, czy na przykład zauważyła pani, że Arek pisze, wiadomo, że pisze inaczej niż ja, ale, ale czy coś jest takiego, że można poznać w jakim, tak powiem, związku, albo nie w związku dana osoba jest, czy jakoś... No, na nie, pewno, na Nie, nie pewno, umiem nie, tego wyrazić do, ja do końca, wiem, ale... Może wiem, o co ci chodzi, ale na pewno, na pewno tak jest, że od razu odczujesz, że ta osoba jest związana, inny ma styl życia też, inaczej żyje, inne ma problemy też, na pewno, i dlatego jest to takie ciekawe, że są różni ludzie, którzy to opisują. Moim zdaniem wcale Wasz blok akurat nie jest tak dokładnie otwarty, że są takie tematy bardziej ogólne. To nie jest takie, to jestem ja i... E, słuchajcie, co piszę? Ja jestem wspaniały. Dużo ludzi tak pisze. I w pierwszej osobie to, jest ja, to jestem ja i... To jest obiektywnie, co wy piszecie. Co ty piszesz? No szkoda, czy, że czy... te bloki się skończyły. Znaczy ale... ja gdzieś mam taki... Chwilowo nie mam o czym pisać, ale na pewno go nie wywalę, że tak powiem do śmieci wrócę do niego wcześniej niż później, ale... Ale no, chwilowo jakoś nie, nie mam wojny no. do pisania i jakoś to się powiesiło wszystko. Chciałbym się też spytać już po raz ostatni, e, czy Pani jakoś się uzewnętrzniała właśnie jakieś czaty, jakieś blogi, coś takiego? Miała Pani nie, coś ja, takiego? No, nie, nie piszę, nie, nie, nie. Jest mąż, który można e, dzielić ja, mój... wszystko i córki dwie. Nie, nie mam czasu, też ja są też inne stałe przyjaciele i chociaż to jest, zastanawiałam się kiedyś nad tym, ale... Um, każdy to potrafi robić, mi się wydaje, że może nie potrafię tego coś hmm. tak robić, przekazać, jak to robić. Trzeba mieć tylko dar jakiś Mówi pani Dara, to nie jest po prostu jakoś grafomania albo coś w tym stylu? No, no, bo, bo oczywiście mogłabym robić blog, ale ja nie chcę takiego blogu robić, jak... jak um, ja nie mam też takich tematów, może jak wymać. Nie nie, nie, nie wiem, nie. Ale nie, nie na przykład do... chciałam się spytać, bo wyjechała pani do Niemiec już ponad 20 lat temu, Wyjechała, wyjedziemy z tunelu, wyjechała pani do Niemiec ponad 20 lat temu, czy nie było takiego momentu, że no nie wiem, męża na pewno pani nie poznała od razu, czy poznała od razu, czy jak to było? A mam być o moim prywatnym życiu. Nie, tylko, o moim tylko. Życiu na, nie, no no, no. no na przykład no może tylko, tylko. Nie będziemy za dużo się zagłębiać, ale czy męża pani poznała bo, i, i dlatego wyjechała, czy wyjechała i potem poznała męża? Miałam 14 lat, ja byłam z Polski. Myślę, że byłam trochę młoda, żeby poznać męża, albo. No, w sumie tak. 14 lat? E, Myślałam, że życie pani. Było Aha. trochę burzliwe i Aha. Ja trochę Aha. Więcej o tym mówiłam. Dobrze, przemilczmy, przemilczmy, dobrze. Dobrze. Samie, dobrze. dobrze. Dużo przeżyłam. I... Dobrze. Teraz żyję taki okres czasu w moim życiu, w którym mam więcej czasu, może też na. Na spotykanie, poznawanie innych ludzi, to robienie podcastów. Takie tak, tak. A ostatnio pani mówiła, że trochę mało czasu na robienie podcastów, bo wakacje w Holandii, bo, bo wakacje ogólnie i, cen, i rodzina, właśnie i przyjaciele. i przyjaciele. Ale zobaczę, może coś znowu no, dowodnić. No, do... no właśnie. Miela mówił do tego Łukasz, Witkowski i nie wiem, jakoś tak coś zrobiło, Aha. coś się stało, że chciel... nabrałam do tego ochoty. Aha. Czyli co, idzie Pani teraz po swój zestaw nagrywający i przeprowadza Pani wywiad z przemionym i zarkiem? Muszę zobaczyć, czy te kable się moje nie poplątały, czy w ogóle Dobrze. to jeszcze będę mogła włączyć tą moje. Dobrze, to ja już Pani więcej czasu nie zabieram. Dziękuję za tą miłą rozmowę i zapraszamy po chwili muzyki na dalszą część naszego holenderskiego podcastu. Sam Gosia z podcastu z Niemiec. Zapraszam Was do słuchania mojego ulubionego podcastu Nie Tylko Dla Orłów. In Stad Tot een nachtmerrie schallen over Oud Amsterdam in de stad Amsterdam waar de zeili dronken en als een wimpel zo lang in de dokken gaan ronken in de stad Amsterdam waar de zeeman verzuipt vol van bier En van Gram, als de morgen ontluikt. In de stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaakt. Als de warmte weer blaakt over Damrak en Dam. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden pikken, zilveren haringen pikken, bij de staart uit de hand. En van de hand in de tand smijten zij met hun knaken, want ze zullen hem raken als een kat in het wand. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy już po ucieczce statkiem. Na wycięzce Filip spał, została, nic nie wiedzieli, ja też sobie spałem, no chciałem spać, ale nie mogłem, się siedziałem. W tej chwili idziemy spo spotkać się, tak, robiliśmy dużo zdjęć, robiliśmy mnóstwo materiału, materiału obrazowego, tak, to się nazywa. I teraz idziemy na spotkanie z panem Darkiem Van Gogiem z Goldcast.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 I jest z nami Darek Van Gogh. Tarek Van Gogh Darek chrysma. Tarek Van Gogh Boga. parę słów, parę słów na przywitanie. Yeah, cześć, tutaj Darek. Geodecast. Spotkałem tutaj resztę podcasterów polskich z Europy w Amsterdamie. Miło was gości tutaj. No nie wiem co jeszcze powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. O, otóż to, słuchajcie, największy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 w dalszym ciągu Amsterdam, w dalszym ciągu muzeum Van Gogha. Tak, byliśmy przed chwilą w muzeum Van Gogha. Były trzy rodzaje słoneczników i nie widzieliśmy, który jest prawdziwy, bo mówiąc szczerze, nie wiem czy państwo wiedzą, Van Gogh namalował chyba osiem różnych rodzajów słoneczników i tylko w zasadzie wszyscy znają te jedne, te takie żółte, a było naprawdę mnóstwo, mnóstwo różnych wersji. Znajdujemy się teraz na placu przed Riksmuseum. Przemian tutaj, jak to mówią, setapuję kamerę, żeby tutaj zrobić mini wywiad, taki wideo, który potem ja świetnie obrobię i z tego wyjdzie świetny film. I chciałbym się spytać naszej głównej tutaj aktorki, chciałbym się spytać, czy pani tutaj, bo znowu widzę na panią się tutaj nadziałem, czy pani nam tutaj będzie troszeczkę jakiś, bo tu mamy wodę, mokre podkoszulki, czy coś takiego będzie może dzisiaj? Tak, zobacz, mamy w planie, w mokre podkoszulki tak. i no. prysznic tutaj na, na dworze. Dobrze. Bez podkuszulki nie? Bez podkuszulki nie, wiem. bo no, zimno nie sądzę, będzie, trochę na skończę, zaszło. No, zaszło no. Ale też chciałem się spytać, bo obiecała pani wywiad z kolegą w Białej Szapce zrobić. Czy, <grym> będzie, oczywiście. czy będzie dzisiaj no, ten wywiad, bo czekamy na niego. Godzina. No tak, no tak. Czy mam już wyjeżdżać? Nie, nie, nie, może, nie musi pani wyjeżdżać, bo idziemy jeszcze w drogą konstrukcji coś zjeść i ja po prostu się nie mogę doczekać ja tej, coś tej konfrontacji. Ja coś, jeść, coś troszeczkę... Tak, bo witamy tybi. już w kolejnym podcaście. To już druga część, druga część Amster amsterdamskiego, amsterdamskiego naszego tutaj e, wizytowania. Dotarł do nas Darek e, Łosoś krysman Ładnej takiej łososiowej lekkiej koszuli nie, prawda? Ale też wygląda tak, jak sobie no. go wyobrażałam. Tak, tak, ja go nie wyobrażałam to sobie też w ogóle. nie jest taki wysoki, nie? Nie, jest tak taki jak maluci jest jak, ja. jak Hani właśnie. I też ma taki akcent trochę niepolski, taki ma nawet Co bardzo... znaczy też nie? No bo pani ja tak trochę... Nie pani już tak trochę jak Helga, taka szmid zaciąga po niemiecku, więc, więc a Darek ja już, już w ogóle? No ja mówię podcast już teraz po niemiecku, Ach, ja. kończę mówienia. Ja, naturalnie. Ja, proszę bardzo, Przemion nas tutaj kameruje. Wszystko będzie... tak. Chcielibyśmy przybrać wywiad z Przemionem, proszę bardzo. Przemion, kiedy idziemy jeść? Gdzie jest ten lokal, zamówiony stół i... Lokal jest tam. Gdzie? Tam. Arek, jak tobie się podoba? No, mi się bardzo, bardzo mi się podoba Tro, troszeczkę. Wiedzę, się... że jesteś zauroczony. Tak. tak, bardzo. Słuchajcie, to jest, to jest miasto, miasto, w którym bym chciał żyć. Tak to mogę powiedzieć prawdziwie. Jest to miasto chyba, no nie wiem, tak bardzo przyjemne w ogóle do życia, że aż... To żaden aż problem. Podzikać. Możesz sobie Na. wyobrazić, by się przeprowadzić z Irlandii tutaj do... Amsterdamu na Holandii? Kto wie, może w któregoś dnia tak będzie, a może w moim drugim... Jestem głodny. Idziemy jeść. Idziemy, idziemy jeść, słuchajcie, idziemy jeść, zgłodnieli. E Puszczymy teraz muzykę o jedzeniu, więc przerwa. Tak. Posłuchajcie teraz. No bez kolacji nie chcę spać, Lech Janerka, proszę bardzo, pozdrawiamy w Wrocław. Cześć, tylko Flander, słuchajcie podcastu, nie tylko na Ołów.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 Begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elk haar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al, het is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de naam, ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik het wel weg met jou. Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niet: je mag wel zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet Dat ik jou kan krijgen. en Dit hoeft nooit meer te gebeuren. Als je bij me blijft, fanat. Want dan zul je zien. Als jij straks wakker wordt, dat jij laat. Geef mij het gevoel. Dat ik er weer bij hoor. Voortaan, ik ga met je mee. Nee, ik laat je nu nooit meer. Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan. Ik ga met je meer. Nee, ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij je angst, ik geef je de hoofd. I znowu Amsterdam, tym razem dzielnica restauracyjna. Stoimy przed dylematem, co jemy? Co jemy? Gosiu, czego ty nie lubisz? Kolanki i flaczków nie lubię. A Filip, Filip, czego ty nie lubisz z kolei? Co byłem na Islandii ośmiornic. Tu za, czego ty nie lubisz? Ja też goląki nie lubię, absolutnie. Nie ja lubisz gonki z włosami? Dziewczyno. Musisz wrócić do Polski, wrócić. Darek. a ja lubię w zasadzie wszystko, zawsze lubię odkrywać nowe potrawy. No, i wiemy, wszystko jasne. Czego Ja? Czego ty nie lubisz? Niedobrego jedzenia. Ładnie. Słuchaj, Słuchajcie, yy, wszyscy. Marcin, czego ty nie lubisz? Yy, czego nie lubię? Załakrot. Ja nie wiem, jak się o polsku mówiłem. Sałatka jakaś? nie dobra. Dobra, idziemy, o, widzę Darek Krysman, podjął, e, podjął, chyba wchodzi, tak? Idziemy do Italian's restaurant mi, mi, Mimo, tak? Idziemy? Słuchajcie, zaraz będzie decyzja, gdzie idziemy? E, kiszki nam marsza grają. Kiszki na marszach grają. Darek patrzy, co jest w menu. Darek, Darek ma duży experience. Filip, jak Danek ja twoje kiszki? U sosia widziałem. Danek z <laughs> Kiriaki? Tak, sosie Kiriaki. Tak. Filip, jak twoje kiszki? Głodny? Nie, ja zjadłem hot doga przed tym, przed wycieczką, statkiem i już mi dobrze. Czy hot dog był z panierką? W sensie z cebulką, taką fajną? Tak, była cebulka z Ikei, dobra. Świetnie, świetnie. A co, pasta czy pizza? Pasta. Pasta, pizza? Dobra. Filip, pasta, pizza? Yy, pasta, pizza, wiesz co, chyba pizza, bo pasta to takie też, te, te, mi się ciągnie to wszystko potem, a ja, ja coś konkretnego lubię zjeść Dobra, siadamy, tak? Okej. Okay. Cześć, tu Wohlander, słuchacie podcastu Nie Tylko dla Orłów. Cóż, Studio S-Max C-Max c, -Max. c -Max, yes, Studio c, studio c -Max dzisiaj przeniosło się tak na gościnną uliczkę w Amsterdamie restauracje, w sumie kupa restauracji siedzimy, czekamy na nasze danie Proszę bardzo tutaj Darek siedzi w środku doradza nam co mamy zamówić Darek, jak tam Studio c -Max dzisiaj w sobotę w Amsterdamie wyjątkowo nie wchodzę a wiesz, to zły moment, akurat nie mam nic do powiedzenia w tej chwili. Dobra, słuchajcie, czekamy, czekamy na nasze jedzonko, Filip dzisiaj troszkę zmarniał. Siedzi na miejscu fo... y... szefa włoskiej mafii. Tak jest, S -s -s siedzi na miejscu szefa włoskiej mafii, zmęczony, ale ale Mina mu się cieszy, bo za chwilę Filip pójdzie na plac i dostanie tabletkę. Arek mi dał mikrofon i każe mówić, ja nie jestem w formie dzisiaj. Oliwka? Liwka jest teraz... Gdzie jest Liwka? We Wrocławiu, tak? No właśnie. A i Pola też jest w Polsce. Dobrze. Nie, ja chwilowo jestem nie w formie do mówienia. Może przekażemy głos którejś z brunetek. Ale nie, to proszę sobie mikrofon. Podaję mikrofon Zu Zuz Zuz Zuz zuzie, ja bo ja będę bułeczkę jadła. Tak, bułeczka Zdż jest smaczna. Ja też nie, szczerze mówiąc, nie mam wiele do powiedzenia. Trzymam właśnie wino, bardzo takie gustowne, muszę powiedzieć. Różowe. Różowe. Eee, I co? No i chyba właśnie z tego nie niewyspania trochę mi się mózg zlasował. I może przekażę mikrofon Przemionowi, który za chwilę, który właśnie smaruje bułeczkę. Nie wiem, to jest starter, tak? Dobrze. No, nie jesteśmy nie. przy starterach, jesteśmy przy, e, m, że tak powiem, zaczynamy przed jedzonkiem właściwym, czyli teraz będziemy swoje żołądki, że tak powiem, rozpędzać do jedzonka. Jesteśmy bardzo miłej restauracji. Zresztą to są same restauracje. Przechodząc tą ulicą, będziemy na pewno zaczepieni o to, żeby wstąpić do lokalu, bo każdy lokal ma oczywiście niespotykane promocje i wszędzie jest oczywiście najlepiej. Ale my wybraliśmy e, drogą losowania którego nie było. Restauracje o bardzo oryginalnej nazwie. Ristorante Italiano Pizzeria. restauracji No. Znaczy zmusił nas do tego, mm, właściciel restauracji, abyśmy weszli do tego lokalu. Powiedział, że jak nie wejdziemy, to on e, niestety naśle mafię tak, i, i zabije nam całą rodzinę trzeciego pokolenia wstecz. Więc musieliśmy, byliśmy zmuszeni, no przy takiej ofercie już niestety, e, no, zmus byli, zostaliśmy zmuszeni do skorzystania z tej oferty. Więc e, ja wrócę do swojej bułeczki. Dobre. Dobre. No to chyba brat Filipa, bo faszysta jakiś, skoro nas zmusił, bo Filip lubi zmuszać nas do... Na przykład nie zmusił, przyznam się szczerze, zostałam zmuszona na, najpierw do słuchania podcastu zanim zaczęłam brać udział w nim i tak, i tak strasznie cierpię <śla> strasznie cierpię z tego powodu Samosia je bułeczkę więc nie będę jej przeszkadzać muszę nagrywać, ale ja nie wiem, muszę wytrzymać aha, dobrze to może teraz Alek coś jeszcze powie ja chciałam powiedzieć, że nas Filip zmusza do różnych rzeczy, ostatnio zmusił Zuzę, że przychodziła na nagranie podcastu w halce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 Konsumpcyjnej. Tak jest. Jesteś ciekawy świata? Co powiesz na Detroit? Słuchając podcastu polskidetroit.com, przejdziesz się ulicami tego miasta, a w wideokaście? videokast.pl Będziesz mógł je zobaczyć. O oh ja! Yeah. Zapraszamy. Jesteś.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 Będziemy mieli czerwone oczy i Gosia nam zastąpiła wszystkie czerwone okna dzisiaj <głos> <głos> Tak więc Gosiu, słuchaj, Tar, Gosiu, tarz, Gosiu, tak dziękujemy Ci. Rozumiem, rozumiem. Gosiu Kochana, dziękujemy Ci bardzo serdecznie za całą sobotę, tak. za spotkanie w ogóle na szczycie. Bardzo przyjemnie było. Zbyt. Niestety muszę już odjeżdżać. No my też się żegnamy. wajedzie. Dziękujemy bardzo za spotkanie z Amsterdam, no w ogóle za twój czas, żeby, żeby przyjechałaś, nie? Gosia w ogóle przyjechała gdzieś z Bułgarii, w ogóle z czasów się urwała. <laughs> tak, żeby zobaczyć nas tutaj wszyscy razem na jednym miejscu w Amsterdamie, najpiękniejszym chyba mieście europejskim e, w tej części Europy. Gosia, dzięki bardzo. Bawcie się jeszcze fajnie i nie szalejcie, tak, pokojnie. Obiecujemy. <laughs> Ucały swojej córki, męża, który... Apolonie i Iliwkę i twoją żonę. Dziękuję bardzo. Pozrób swojego męża, że jest taki bardzo tolerancyjny. I wiedz no że no. nie można nie tyle kontaktu. I, I swojemu mężowi od nas e, Na Aurum, Warum. Warum. Warum. Warum się nie uczy polskiego. Dziękuję bardzo. Bo może BMW. nie dla Tak. To była specjalna edycja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 Łączymy się z Amsterdamem, Alina Dragan halo. Dobry wieczór. Dobry. Prowadza. A wiesz, gdzie ja miałam teraz być? No gdzie? Miałam iść na koncert z okazji wyzwolenia Holandii. Mm -hmm. Tu jest nadam Stelem, muzyka klasyczna, akordeonista, no ale jakoś tak, pomyślałam sobie, trójka jest ważniejsza. Zespół BZN. Nie, nie, już BZN. Jeszcze wymienię jednego artystę. E, ten, jak on się nazywał? E, Nic, już dobrze, dobrze. Janek Klein. Dobrze. Marek, on nie żyje. O, przepraszam. No, e, no albo się sobie, trójka. A właśnie słuchacz mi się zapytał, oczywiście pisząc z kto to jest Henk van Dore, bo rzeczywiście to my tak z niedźwiedziem sobie, to jest taki wewnętrzny Han, korytarzowy. Henk ze wsi. Tak, Ach, to właśnie. To dokładnie tyle znaczy, Henk ze wsi. Heniu ze wsi. Heniu ze wsi, tak. Heniu ze wsi, Henk był tu kiedyś, zapowiadał pogodę i jak Marek do mnie jeszcze przyjeżdżał kiedyś, to on tutaj był bardzo popularny i Marek nie zapytał, co to znaczy. I od tej pory nam się tak... Został. Tak. Taki symbol pogody w Holandii to jest właśnie Henk Van Dorek. Czyli weatherman. Czyli te wicherek. Aha, Czy wie... ktoś pamięta jeszcze wicherka? No nie, teraz to już jest yy, Jarek Kret albo Tomek Zubilewicz. No widzisz, teraz już są zupełnie inne czasy. No ale Henk Van Dorek został, więc to rzeczywiście może nie powinniśmy tak y, sobie y, mówić o rzeczach, które nie, słucha, których słuchacze nie rozumieją, prawda? No dobrze, to ja tak... Y, ale teraz szybko muzycznie przelecę z słuchacze, bo w Holandii następują zmiany, jeżeli chodzi o Mecha Top 5. Tak. Ci, którzy ileś tam przeżyli tych Mecha Top 5 tak, to wiedzą, że ono się już przeobrażało wiele, wiele razy. I ostatnio było tak, że Mecha Top 5, tak, czyli holenderska lista była mieszana z airplayem. Mówiąc to językiem słuchacza, to jest yy, mieszano z listami yy, z utworów, które najczęściej były grane w najważniejszych stacjach radiowych w Holandii. To tak trochę ruszało tę listę, bo ona by bez tego airplaya, to tam praktycznie byłaby taka sama. Ale od przyszłego tygodnia, czy od 1 maja, bo to lista jest z tygodniowym opóźnieniem, teraz jest ostatnia kwietniowa, od 1 maja lista Mecha to fakt, tak będzie czysto listą sprzedaży. Jak to możliwe? Bo będzie łączona z downloadingiem. He understood him. To ludzie kupują? Kupują tak. przez internet. Różne platformy są, w których można kupować muzykę w Holandii i też stacje radiowe sprzedają muzykę. Może to jakiś pomysł dla trójki. I, um, no i to będzie teraz czysta lista. No taka właśnie mecha, to fajtach, to co ludziom się naprawdę podoba. Taka lista już jest w Wielkiej Brytanii i w wielu innych krajach. Jeżeli chodzi o y, czyste sprzedaż listy, które są sprzedażą, a które się kompiluje inaczej, ale nie powiem jak, bo ktoś by mógł powiedzieć o o, o, czy to by na pewno tak jest, to nie powiem Ale w Europie na Hot 100 Singles Czyli liście najbliższczepionych singli Jest piosenka taka jak była W ubiegłym tygodniu, czyli Rihanna S.O.S To jest też marku drogi W Australii na miejscu pierwszym. No i w Stanach niestety również W Stanach też? Tak o, A James, James Bland jest na liście najbliższczepionych albumów W Australii To tak, żeby powiedzieć, że tam też y, słuchają Tego co my w Europie A na liście najbliższczepionych albumów w Europie jest Bruce Springsteen we shall overcome, ale to jest bardzo dziwne, bo z pierwszej dziesiątce na pierwszych czterech pozycjach cztery nowe albumy, to w ogóle jest nie, niebywała sprawa. I mówiąc, bo i Marek, Mark Noffler z MLU Harris jest tak. na drugim miejscu jako nowość, ale to są takie płyty, które się nie kupuje w dużych ilościach, więc myślę, że po prostu ludzie nie kupują teraz tak wiele płyt. Sezon ogórkowy. Tak, czekamy na Red Hot Chili Peppers, ale drodzy słuchacze, na pewno słyszeliście, że się przecieki nastąpiły tej płyty do internetu, więc ja w imieniu muzyków też was proszę, nie ładujcie legalnie, bo chłopaki tam nocami, miesiącami nagrywali i teraz to ktoś tam gdzieś tam coś tam i w ogóle. Czy mam jeszcze jakiś czas na dowcip, czy już po prostu zejść z anteny? Na króciutki bardzo proszę. No nie, taki króciutki to nie jest, ale on jest polityczny, mhm. więc przeniosę go do Stanów, żeby nie było, że potem trójka zapłaci za mnie mandat. A więc no powiedzmy, że to się dzieje właśnie w San Francisco. Gdzieś trzech młodych chłopców idzie przez most i nagle słyszą, że ktoś krzyczy ratunku, ratunku, ratunku. No więc oczywiście rzucili się natychmiast, wyłowili. Jak wyłowili, okazało się, że to był prezydent Bush. Prezydent był wzruszony ich bohaterskim czynem i zapytał, co by chcieli. To on zrealizuje ich marzenia. No w końcu uratowali mu życie. No zapytał pierwszego. On mówi, ja to nigdy nie widziałem dużej sumy pieniędzy. Ja bym 10 tysięcy dolarów chciał. No dobrze. Drugim mówi, ja zawsze marzyłem o Porsche. Więc poproszę Porsche. No dobrze. A trzeci mówi, a ja poproszę wózek inwalidzki. Wózek inwalidzki? A po co ci wózek inwalidzki? Przecież nie jesteś inwalidą. On mówi, no jeszcze nie, ale jak wrócę do domu i powiem tatusiowi, że pana uratowałem. <śmiech> <śmiech> <Dobre>. <śmiech> to, to będę potrzebował no, taką zabawkę. No dziękuję bardzo no to tak. za piękny dowcip. Ten podcast jest dostępny pod adresem radioorla.com. Nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Radio Orła.